Pan Daniel Niewiński, firma LiMAgram, organizator spotkania polowego z rolnikami w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, gmina Żydowo. Panie Danielu, jak Pan ocenia tą dzisiejszą imprezę? Widziałem, frekwencja dopisuje, rolnicy zainteresowani, dużo ich przybyło. Co ciekawego można było zobaczyć na dzisiejszych poletkach? A prezentowaliście Państwo zboża i rzepaki. Tak, no, frekwencja dopisała, ponieważ impreza w Żydowie organizujemy wspólnie z gospodarstwem rolno hodowlanym Żydowo. No, ma już swoją tradycję, i rolnicy wiedzą, że, że raz w roku taki dzień się tutaj w Żydowie w gospodarstwie elitowo odbywa. Pogoda też dopisała, więc, więc cieszymy się i z dobrego spotkania, i z dobrej pogody. Jak nazwa wskazuje, dzień rzepaku i zbóż. To, to, to wydarzenie poświęcone właśnie odmianom naszych rzepaków i naszych zbóż jęczmion, pszenic. Pokazywaliśmy tu całe portfolio, bo Żydowo to jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie pokazujemy całą naszą ofertę odmianową, czy prawie całą. W innych miejscach pokazujemy wybrane odmiany, a tutaj cały szereg. Spośród odmian rzepaku na pewno na szczególną uwagę zasługuje odmiana architekt, to jest nasza tegoroczna nowość, nowość w Polsce, można też powiedzieć nowość w Europie, ponieważ jest to pierwsza odmiana rzepaku zimowego wprowadzona na rynek, która charakteryzuje się oprócz cech wysoko, wysokiego planowania także odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. To jest taki patogen mało jeszcze jakby rozpoznawany w Polsce, ale powszechnie niestety występujący. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, więc ta odmiana z tą cechą genetyczną na pewno jest pewną innowacją na rynku. Powiem tylko tak, że jest to odmiana, która jakby rozpoczyna Pochód odmian z tą odpornością w kolejnych rejestracjach i, i coraz więcej odmian właśnie z tą cechą genetyczną odporności na wirusa rzutaczki rzepy będziemy na polskim i europejskim rynku oglądać. A co, jeżeli chodzi o zboża? W zbożach tradycyjnie pokazywaliśmy naszą ofertę jęczmion browarnych. Tutaj mamy dosyć mocną pozycję w tym segmencie. Pokazywaliśmy też nasze nowości spośród odmian pastewnych. To jest jara odmiana Kampa oraz ozima odmiana wielorzędowa LG Weronika. Skąd rolnicy tutaj, z jakiego okręgu oni tutaj do, do Was przyjechali na to spotkanie? Bo, bo naprawdę no, widziałem różne rejestracje na samochodach. Gro gości pochodziło tutaj z powiatu gniezieńskiego i wrześnickiego. Natomiast zdarzali się też dalsi przybysze z dalszych odległości, co też nas cieszy. Także firmy z nami współpracujące, no i oczywiście prasa. Jak to się u Państwa przekłada później na, na, na sprzedaż konkretnych jednostek nasiennych? Bo rolnicy pytali z dużym zainteresowaniem z dużą ciekawością dopytywali o szczegóły na poletkach, tam gdzie była tabliczka odmiany i gdzie prezenter prawda, przedstawia, reprezentował odmianę. Nie prowadzimy sprzedaży bezpośredniej, więc takiego bezpośredniego przełożenia po dniu pola, czy po jakiejś innej imprezie tego typu na samą sprzedaż, no nie jesteśmy w stanie zarejestrować, ponieważ rolnicy kupują nasiona u naszych dystrybutorów, znaczy, natomiast te, te prace trzeba wykonać, trzeba pokazywać, na trzeba przedstawiać innowacje tego typu, na przykład jak odporność na żółtaczkę rzepy. No i w ten sposób budujemy świadomość na temat jakości naszego portfolio. W tej imprezie współorganizatorami były firmy BASF i ADOP. Też tradycyjnie już spotykamy się tutaj w komplecie, także koledzy z tych firm bardzo rzetelnie informują naszych klientów na temat ochrony, rzepaku i zbóż i, i nawożenia dolistnego, więc przy, przyjeżdżając na dzień rzepaku i zbóż LG do Żydowa, rolnik też otrzyma sporą dawkę rzetelnej wiedzy spoza nasiennictwa, spoza odmian, więc pewnie to też tworzy wartość tego wydarzenia. Organizacja imprezy była naprawdę świetnie przygotowana, była na bardzo wysokim poziomie, a na koniec każdy z uczestników dostał karton soku. Tak, to też już jest taka tradycja, nasza współpraca z gospodarstwem żydowo działa w obie strony, gospodarstwo promuje nas, my promujemy gospodarstwo i te soki właśnie pochodzą z gospodarstwa sadowniczego, bo to była inicjatywa naszego kolegi lokalnego Stasia Sasiuka, aby wszyscy goście mogli ze sobą wziąć troszkę smaku ziemi yy na której jesteśmy i, i każdy z naszych gości otrzymał 5 litrów bardzo dobrego i zdrowego soku. No pojrałbym ziemi żydowskiej. Ziemi, ziemi żydowskiej, tak. Pewnie <laughs> tak można powiedzieć.